I Adam Suprynowicz dziękujemy. Dobrego popołudnia. Wszystko się zgadza. Potwierdzam. Wybiła 15. Muzyka w kadrze. No to raz jeszcze oficjalnie Dzień Dobry Państwu, Mariusz Gradowski za konsoletą Magdalena Wojtulanis, a to muzyka w kadrze, w której zabrzmią dziś piosenki, oczywiście piosenki filmowe. Na początek taka kompozycja, którą dedykuję tym wszystkim, którzy trochę marudzą na temperaturę. Przypominam, mało przed tym goły były lasy, śnieg na ziemi wyżej łokcia leżał, a teraz, teraz jest przyjemnie. Ach, jak przyjemnie. Jak można się nudzić, jak można marudzić, że świat jest smutny, że jest źle, nie rozumie mnie. Jak można faktycznie, na świecie jest ślicznie, niech ten, co gdera, przyjdzie tu, a ja powiem mu tak. Ach, jak przyjemnie połysać się wśród fal, szumi, szumi woda i płynie sobie w dal Ach, jak przyjemnie, radosny płynie śpiew Że szumi, szumi woda i młoda szumi krew I tak uroczo, tak ochoczo serce wieje w takt. Gdy jest pogoda, szumi woda, tak nam Tak ochoczo serce bije ptak Gdy jest pogoda, szumi woda Tak nam mało brak do szczęścia Ach, jak przyjemnie Kołysać się wśród pan Gdy szumi, szumi, szumi, szumi woda Ach, jak przyjemnie kompozycja Henryka Warsa do słów Ludwika Starskiego śpiewała Irena Santor. Nagranie z roku 1966 piosenki Stare jak świat orkiestra Jerzego Abratowskiego pod dyrekcją Jerzego Abratowskiego. Właśnie kompozycja z filmu Zapomniana melodia i te fale, fale, które... Dobrze łączą się, jak sądzę, z sygnałem naszej audycji. Przypomnijmy, Ballad for burnt, z Noża w wodzie. Inne fale, przyznajmy, inny nastrój. Kompozytorem Ballad for Burnt jest oczywiście Krzysztof Komeda. Dziś przypada 57. rocznica jego śmierci. Po muzykę instrumentalną naszego patrona, myślę, że tak go możemy nazwać, sięgamy dosyć często, dlatego dziś pomyślałem o piosenkach. O piosenkach filmowych i niefilmowych yy, zaczynamy od yy, komedy. Teraz tę część naszego spotkania. Pomyślałem sobie, że to dobra okazja, żeby sięgnąć po nagrania koncertowe z Opola 64, ponieważ tam, podczas jednego z koncertów, wystąpił Edmund Fetting i zaśpiewał dwie kompozycje. Kompozycje Krzysztofa Komedy. Posłuchajmy ich właśnie teraz. Samo, popatrz już świta, zawsze to samo. Popatrz już świta, zawsze to samo. Jutro pojutrze. Miała na imię lato, letnia najkrótsza noś, Miała na imię, liście jej imię, liście szumiące pod wiatr. Miała na imię rzeka, kto jej odwróci bieg. Miała na imię, droga jej imię, droga daleka przez świat. godziny, dni coraz krótsze Zawsze to samo, popatrz już świta Zawsze to samo, jutro pojutrze Miała na imię nigdy Nigdy nie znajdziesz mnie Miała na imię, było jej imię, było, nie wróci już. Miała na imię, szkoda, szkoda, że krótkie tak. Miała na imię, droga jej imię, droga daleka. Oh. teraz jedyna jak dotąd piosenka filmowa w naszym studio. Pochodzi ona z filmu Prawo i Pięć. Twórcami filmu są panowie Skórze Skórzewski i Hoffman, a autorami piosenki Agnieszka Osiecka i Krzysztof Komeda. Film jeszcze się nie ukazał na ekranach, także nasze dzisiejsze wykonanie możemy sobie traktować jako taką małą, prywatną premierę. Świata czterech stron Z jarzębinowych dróg Gdzie las spalony Wiatr zmęczony Noc i front Gdzie nie zebrany plon Gdzie poczerniały Głuk Wstaje Dzień Słońce przytuli nas do swych rąk I spójrz, ziemia ciężka od krwi Znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć. Za noc, za dwa Doczekasz się stanie świt Chleby upieką się w piecach nam I spójrz tam, gdzie tylko był dym Kwiatem zabliźni się woj Ślad barwą róż, dzieci urodzą się nowe nam, i spójrz będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas porę Boż. Za dzień, za dwa. Za noc, za trzy, choć nie dziś, za noc, za dwa, doczekasz się, wstań. jestem ciekaw, jakie to było wrażenie usłyszeć tę piosenkę po raz pierwszy, kiedy jeszcze nie trafiła do Prawa i Pięści, kiedy jeszcze nikt jej nie znał. A dzisiaj, no dzisiaj jest to jeden z najważniejszych polskich utworów filmowych. Ja zadałem na Facebooku pytanie, która polska piosenka filmowa jest państwa ulubioną i pani Aga od razu napisała, nim stanie dzień. Pan Andrzej od razu dorzucił, że podpisuje się. Tak, tak. Wielki klasyk, tutaj jeszcze w tej wersji yy, z chwili, kiedy ta piosenka nie była znana. Edmund Fetting, Nim w stanie dzień, muzyka Krzysztof Komeda, słowa Agnieszka Osiecka na z Opola, a wcześniej także piosenka Krzysztofa Komedy do słów Marka Dagnana miała na imię i to również śpiewał oczywiście Edmund Fetting, to głos nie do pomylenia. Wspominałem o nożu w wodzie i niech zabrzmi piosenka z tego filmu. Tam jest taka bardzo ważna scena skuleni pod pokładem on, ona i on, drugi on słuchający radia, a pierwsza para gra w bierki i w pewnym momencie, aby odzyskać fant, czy też żeby tego fantu nie dać, należy zaśpiewać piosenkę i Krystyna śpiewa. Ale nie jest to głos aktorki Jolanty Umeckiej, a głos Anny Ciepielewskiej. Posłuchajmy słowa Agnieszka Osiecka, muzyka Krzysztof Komeda. Nie mów nic. Zamykamy oczy i słuchamy ścieżki dźwiękowej z samego filmu. Już nie mów, nie mów nic, nie mów nic. Już. <głosy> nie mogę. Ja proszę, jak pani śpiewa. Nie dam rady, nie. No, to nie dostanie pani fantu. No dobrze. Już nie mów, nie mów, nic, nie mów, nic. Już nie patrz, nie patrz, tak pozwól iść. Zabrakło nam słów, księżyców i gwiazd. Czułości już nie ma w nas. Już nie kłam, nie kłam, tak, nie proś mnie Już nie zostało nic, przecież wiesz Choć pusto jest tak, nie trzeba ci mnie Bo szczęścia nam brak, kochamy się źmi, Więc nie mów, nie mów, nie mów mi. Nie myli się nam już z nocą dzień. Zegarów nudny rytm porwał cię. Nie jesteś już ten. Nie jesteś już ten. Dalej nie pamiętam. Ta Idiotyczny Kiedy? Kto mógł tego molika znokautować? Proszę. Jaka to jest wspaniała scena. Wiele analiz Noża w wodzie zwraca uwagę, że tutaj, w tym momencie dzieje się bardzo wiele, że to jest kluczowa scena dla zrozumienia całego filmu i wszystko dzieje się, no może prawie wszystko właśnie w muzyce, w piosence. W tekście Agnieszki Osieckiej, w muzyce Krzysztofa Komedii, w tym wykonaniu Anny Ciepielewskiej, która Podkłada głos do aktorki, do gry aktorki Jolanty Umeckiej. Tak swoją drogą warto może przypomnieć, że Jolanta Umecka po zakończeniu kariery aktorskiej zajęła się muzyką, muzykologią, także była nauczycielką muzyki, więc pewnie potrafiłaby to zaśpiewać, może nawet lepiej, ale względy artystyczne inne sprawiły, że to nie jej głos brzmi w nożu w wodzie. Duet Komeda Osiecka napisał wspólnie kilka wspaniałych utworów, aż chciałoby się, aby było ich więcej, bo tak naprawdę nie mogę powiedzieć, że wiele utworów napisali wspólnie. No nie. Małe? Wiele? <śmiech> Można by się zastanowić. Natomiast te, które są, są najwyższych moim zdaniem lotów. Czy to do filmów, czy to piosenki autonomiczne, bo i takie się zdarzają, jak filiżanka kawy, czy też te do teatru i w spektaklu Śniadanie u Tiffany'ego pojawiła się ta wspaniała, wspaniała pieśń. Śpiewa Kalina Jędrusik. Ja nie chcę spać, ja nie chcę umierać, chcę tylko wędrować. nieba biało-zielone obłoki zbierać nie chcę nic więcej nie chcę nic mniej są jeszcze brzegi Wszyscy Chociaż nie ma tam brzegu mojego, śniegów i nieba, nieba zielonego. Noc mnie nie mnórzy, dzień się nie dłuży, być wciąż w podróży. nie chcę spać, śpiewała Kalina Jędrusik, duet Krzysztof Komeda, Agnieszka Osiecka. Agnieszka Osiecka wspominała, że trudno im się pracowało, ponieważ Krzysztof Komeda zawsze coś zmieniał w tych rybkach, do których ona musiała dopisać słowa i zawsze miał jakiś nowy wariant tej melodii. Ona potrzebowała ustalonego tekstu muzycznego, żeby dopisać słowa, które się będą zgadzały z rytmem kompozycji. No ale ostatecznie, pomimo tych perturbacji wszelakich, udawało się tworzyć tak wspaniałe utwory, jak chociażby ten. Ja nie chcę spać. Pani Natalia wspomina o walcu Barbary. No tak, to jest znakomity motyw muzyczny i z tego motywu powstała piosenka, którą śpiewała choćby, ym, y, choćby Magda Umer, ale pewnie jeszcze wiele innych wspaniałych wykonawców. Państwo znają. Proszę pisać y, czy to w komentarzach na Facebooku, czy to w y, mailach mariusz.gradowski jaki jest Państwa ulubiony y, motyw filmowy, chociaż dzisiaj skupiamy się na piosenkach. I teraz tak, pozostajemy w kręgu komedy. Film, jutro premiera ma jego muzykę. Ale jest tam jedna piosenka i to też będzie piosenka w wykonaniu Kaliny Jędrusik, która gdzieś z komedą się kojarzy, bo prawdopodobnie to jego zespół tę piosenkę nagrał. Ale skomponowała ją kompozytorka Franciszka Leszczyńska do słów Jerzego Jurandota. A zatem zamieniamy się w słuch i to będzie znowu Kalina Jędrusik. I wciąż się na coś czeka. coś, co nie chce przyjść I znów nie przyszło dziś Może jutro I wciąż się na coś czeka I wszystko jest nie tak I wszystko nie ten ma smak smutno Ty także nie jesteś ten Choć co by szkodziło komu Znowu nie udał się dzień Trzeba wracać do domu I znów się będzie czekać Na coś, co nie chce przyjść I znów codziennie myśl Może dziś Można się włóczyć nocą Można rozrabiać i pić Żyć, jak to mówią, mocno Wesoło żyć A smutek jak wierny pies i nocą waruje obok Jak trudno, jak trudno jest Uciec przed sobą I wciąż się na coś czeka Na coś co nie chce przyjść I znów nie przyszło dziś Może jutro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 i Wciąż się na coś czeka z filmu Jutro premiera. Śpiewała Kalina Jędrusik, yy, muzyka Franciszka Leszczyńska, słowa Jerzy Jurandot. Także i tę piosenkę śpiewała swego czasu Magda Umery. to wie, może po jej interpretację za jakiś czas sięgnę. Yy, pan Emil jest z nami i wspomina muzykę Krzysztofa Komedy do filmu Niewinni Czarodzieje. No tak, to jest absolutna klasyka i polskiej muzyki filmowej i w ogóle kompozycji Krzysztofa Komedy. Także powoli przenosimy się do repertuarów innych wykonawców i innych twórców, ale Komeda oczywiście pozostaje z nami i pozostawał będzie. Jest naszym patronem, patronem naszej audycji, dlatego no, zawsze mamy o nim, y, zawsze o nim pamiętamy, zawsze go mamy na, na względzie. A dzisiaj, dzisiaj są y, imieniny Jerzego y, i oczywiście skoro tak, no, to nie mogło zabraknąć chyba tego, hmm, czy najważniejszego, no bezpiecznie powiedzmy jednego z najważniejszych Jerzych w polskiej muzyce filmowej. Jerzy Matuszkiewicz. Tak, tak, tak. Ta piosenka będzie. Ta piosenka będzie. Ale tak się pospieszyłem z życzeniami dla, dla Jerzego, że nie zauważyłem, że wcześniej zaplanowałem coś innego, ale to spokojnie, spokojnie. Tam to wróci, a teraz no to oddajmy. Oddajmy, ale tak, także do, dodajmy w takim razie, że skoro Jerzy to i Wojciech, bo i Wojciecha dzisiaj mamy i ten utwór to, są, to jest utwór, w którym i Wojciech Młynarski ma coś do powiedzenia. A zatem raz jeszcze. Jerzy Duduś-Matuszkiewicz, Wojciech Młynarski Łagodnie płynę w tych ramionach, śpiewa Hanna Banaszak. Łagodnie płynę w tych ramionach, łagodnym światłem w. Noc księżycowa wyrzeźbiona W leciutkiej bladowila mkle Łagodnie sączy się muzyczka Jak srebrna kładka w mroku lśni Przymierza jak glumatyczka Księżyca blask masz w oczach ty Na mojej piersi drżą koronki I sercu każdej chwili żal Gwiazdy są jak złote trąbki A księżyc jak saksofon alt Łagodnie w twych ramionach płynę I wprost ku szczęściu wiedzie na. Czerwcowa noc nad Konstancinem I swingujący Big Band gwiazd I swingujący Big Band gwiazd Który wprost ku szczęściu wiedział Wszystkim Jerzym i Wojciechom, małym i dużym, życzymy wszystkiego najlepszego w dniu ich imienin. Jerzy Duduś Matuszkiewicz, Wojciech Młynarski, łagodnie płynę w Twych ramionach. Śpiewała Hanna Banaszak, oczywiście, czterdziestolatek. A ta piosenka, która tak się wyrywała, która tak bardzo chciała, aby państwo ją ponownie usłyszeli, to kompozycja znakomitego mistrza polskiej muzyki filmowej Adama Sławińskiego do słów Agnieszki Osieckiej. Czy my musimy być na to? Śpiewa Ewa Bem z towarzyszeniem zespołu Andrzeja Jagodzińskiego. Czy musimy być na tym, nie najlepszy był to plan, zobaczyć jak to ładnie brzmi, stare słowa. Pan, pan. Nie mówiłaś do mnie ty, gdy przybiegłeś kiedyś sam. Nigdy gdy ja szepnęłam ci, proszę zostać, zmotnie pan. Mówię zostaw, mówię przyjąć, mówię wpadnij dziś po nie jest tak. Nigdy Nigdy ja szepnęłam ci, proszę zostać smokny pan Mój telefon milczy, nie masz czasu ani, ani Czy by było tak najmniejszy, gdybyś mówił do mnie pani. A czy musimy być na tym, nie najlepszy był to plan woluję, by przed łzy bez tym Czy musimy być na ty? Właśnie Ewa Bem i Andrzej Jagodziński, muzyka Adama Sławińskiego, dosłów Agnieszki Osieckiej. Pani Weronika pisze, przyszła mi do głowy piosenka Precz z moich oczu, strendowatej. Bardzo lubiłam w dzieciństwie oglądać ten film. Tak, to jest bardzo dobry trop. Ja myślę, że jeszcze całkiem nie za długo y, zrobimy sobie małą dogrywkę i postaram się o tej y, pieśni, piosence y, pamiętać. A teraz, cóż, no skoro Jerzy, no to niech będzie dalej Jerzy, Jerzy Matuszkiewicz i Agnieszka Miłość złe, humory ma. Śpiewa Bogdan Łazuka. Mówią, miłość jest piękna, Słońce przemienia deszcz. Każdy dzień jest jak piosenka, Lecz wiemy też, Miłość złe, humory ma. Werskie oko z nami gra Potem pęka wątłanić Lepiej za Za mnie za I nie Inni tęsknią wróżą skarb My po prostu wspólny start Więc z rozsądku za mnie wyjść Za mnie za mąż być. Za mnie za tak jedźmy zaraz pometryki, nie oglądaj się za nikim mało dziś, sentymentalnych pał, miłość, złe humory ma więcej skradnie niż Ci da, bo co w piekle takim żyć? Lepiej za mąż być, za mnie za wyjść Życie jest piękne Zwłaszcza gdy kocha się Z wiosną chodzi się pod rękę Lecz wiemy, że Miłość ma humory złe Mówi taka myśl nie Stare kłamstwa ma na dnie Lepiej wybierz mnie Lepiej wybierz mnie nie przynoszę krzaków róż Nie opiewam zusz i burz W sercu moim nie tkwi nóż Ale kto zna mnie Wie, że nie jest źle Bo ze mną zawsze ma się Tę gwarancję Że już gorzej być Nie może ani rusz Nie będę inny złe humory ma, pije, pali w karty gra, miłość jest kosztowna zbyt na ten krótki byt, na ten jeden byt. Złe humory ma, śpiewał Bogdan Łazuka. Film Małżeństwo z rozsądku. Jeden z naszych evergreenów. Muzyka Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, słowa Agnieszki Osieckiej. Pan Krzysztof pisze... Oczywiście, że nim wstanie dzień, ale pamiętasz, była jesień, to też mocna rzecz. No, tutaj ja bym się nie, nie podejmował rozstrzygać, który utwór jest ważniejszy, bo czy lepszy to w ogóle, ale ważniejszy w historii polskiej muzyki filmowej, trudno powiedzieć. Obydwa znakomite, obydwa równie ważne, równie istotne. Ciekaw jestem, co powiedzą państwo na ten mały przeskok do lat 70. Co prawda... Słońce świeci, jest środek dnia, ale no właśnie, słońce to taka, hmm, to nawet nie jest przesada, to po prostu gwiazda dnia. Andrzej Korzyński, Marek Dudkiewicz, Gwiazda Dnia, zespół 2 plus 1, oczywiście w Pustyni i w Puszczy, szczególnie ta wersja Telewizyjna z tą piosenką kojarzy się mocno. Pani i pisze, moja ulubiona piosenka to moja Alabama z filmu Alabama. Film bez szału, ale muzyka, jedyna filmowa Romualda Lipko jest nie do pobicia. No to prawda, do piosenek Romuald Lipko miał rękę jak mało kto i rzeczywiście szkoda, że akurat kinematografia na tym niespecjalnie skorzystała. Ale skoro przy roku jesteśmy, to oddajmy głos Grzegorzowi Markowskiemu. W labiryncie ludzkich spraw. Pędzimy gdzieś na oślep wciąż, nie wiedząc, którą wybrać z dróg. Bo w każdą z nich wdeptane są wczorajsze ślady naszych stóp. to temperatura rośnie na zewnątrz, czy to wypieki od przypomnianych emocji, kiedy siedzieliśmy przed tym szklanym pudełkiem i oglądaliśmy serial W labiryncie. Nie raz, nie dwa, nie trzy słuchając tej właśnie piosenki. Krzysztof Marzec, Paweł Karpiński, Wojciech Niżyński W labiryncie ludzkich spraw śpiewał Grzegorz Markowski. Oddam głos Jackowi Cyganowi. Bywa też tak, że istniejąca już piosenka jest podłożona pod filmowy obraz i powstaje rzecz tak niezwykła jak Wędrówka małego chmielnika po pięknej figurze, czyli słynna scena z filmu King Size. oglądał King Size tej sceny Nie zapomni. Piosenka Krzesimira Ademskiego do słów Jacka Cygana Zmysły precz śpiewała Anna Jurksztowicz. Pan Antoni wspomina tylko kołysanka w wykonaniu kompozytora Przemysława Gintrowskiego z filmu Tatu Macieja Ślesickiego nadal robi na mnie piorunujące wrażenie. A pan Mateusz yy, dodaje... Walc Noce i Dnie w wykonaniu Sławy Przybylskiej, Przed Nocą i Mgło z serialu 07 Zgłoś głosie Alicja Majewska i Pieski Małe dwa z filmu Dziewczyny do Wzięcia w wykonaniu Zbigniewa Buczkowskiego. Si bon, Sibą, bon. ale tego nie przygotowałem, przygotowałem ten utwór w tej specjalnej wersji. Should Temperatury podniosą się. Wiosna przyjdzie i tak. Yy, Karta kalendarzowa już jest. Piosenka Kai w jej wykonaniu z towarzyszeniem Royal String Quartet. Kto wie, czy ta wersja nie pełniej oddaje sprawiedliwość tej kompozycji niż wersja oryginalna? Kto wie, może tak jest. I to już prawie wszystko. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości. Nie wszystkie udało się przeczytać, bo cóż, godzinna audycja zmienia się czasem w chwilę. A chwila? Chwilę trwa. Olewicz, Krawczyk, Poznakowski, piosenka Chwila, chwilę trwa w wersji z serialu Brokat. Bardzo Państwu dziękujemy. Magdalena Wojtulanis i Mariusz Gradowski. Kolezja Ukraińska w dwójce Dziś Światowy Dzień Książki. Posłuchajmy wiersza o literaturze ukraińskiej, która ocala. Przekład Anety Kamińskiej czyta Andrzej Mastalerz. Łesyk Panasiuk z Dni Smutku Dzisiaj jesteśmy na tych zdjęciach Z przeszłości nieznanej i niejasnej wszystko jest czarno-białe, seppi, wszystkie twarze znajome. Razem ze swoimi pradziadkami i prababciami dowiadujemy się o wojnie, zostawiamy swoje domy, tracimy krewnych i przyjaciół, pomagamy ofiarom i frontowi. Idziemy na front, chowamy się w schronach, blakniemy pod okupacją. Rodzimy naszych dziadków i nasze babcie Na stacjach kolejowych, w polach Rodzimy wszędzie, żeby tylko urodzili się nasi rodzice Żeby tylko potem samemu się urodzić Dzisiaj, kiedy były syreny Pochowaliśmy się ze swoimi pra i pra-pra W książki na stole Zamykały się okładki jak drzwi schronu przeciwlotniczego. Wiersze jak ludzie mogą wytrzymać wszystko. Piszę do was z dni smutku, ze stron drugiego wydania z 1922 roku. Tu drzewa sterczą jak stogi mroku. Ciemne, ciemne miejsca, tylko zarysy widać. Bo wiersze to negatywy fotografii, które wywołujesz, a one za każdym razem są inne. Tu właśnie się chowamy. W negatywach naszych miast, z naszymi ludźmi. Ktoś woła. Wychodźcie z dni smutku. Otwieram okładkę już w 2022 roku. Wychodzi ze schronu kozak nieumieraka, który czekał setkę lat. Wychodźcie z dni smutku Otwierajcie nasze książki Obwoluta za obwolutą Okładka za okładką Tam są Ukraińcy, którzy przez wieki walczą o wolność I nie zakaże ich Nie ześle na Sybir Nie spali ich Nigdy Przenigdy nie zniszczy ich Żadna Rosja